Zgadza się. W piątek Kalafior tylko 5,99 za sztukę z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl Byłeś może na zewnątrz ostatnio na jakimś spacerku, na jakiejś przerwie, na jakimś joggingu, na tym, żeby się rozruszać, trochę oderwać od pracy. Dzisiaj nie, ale pogoda sprzyja, co. No właśnie, 14 stopni, ja to sobie tak wyglądam przez okienko, nieśmiało pełne piękne słońce, 17 będzie maksymalnie, coś mi się wydaje, że przekroczy. że ale, Pójdzie wyżej. Ale na razie wyglądasz z no, okienki. Jeszcze nie biegałeś. Dzisiaj. Ale pójdę. Nie pobiegać, ale może pochodzę trochę. <laughs> A podobno od poniedziałku trochę chłodniej i A jeśli jutro zaplanowaliście podróż tramwajem po Warszawie, to uwaga, bo od soboty wiosenne korekty w Ros w składach jazdy zmienią się rozkłady wszystkich linii. No i co ważne, nie zmieni się częstotliwość kursowania. Nie zmienia się także sytuacja na SUSE tutaj, na wysokości marymontu stłuczka i problemy w obu kierunkach. Sponsorem programu jest oponeo.pl Już prawie 11.00, zaczynamy newsywestce. Marcin Procki, zapraszam. Rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie unijnego programu SAFE. To jest plan B rządu i odpowiedź na prezydenckie weto w ustawie w sprawie pożyczki. Zdaniem szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego to obejście prawa. Rząd próbuje uchwałą zaciągać zobowiązanie na kolejne 45 lat. A ostra krytyka weta płynie ze strony rządowej. Prezydent odrzuca unijne miliardy na dozbrojenie. To skandal. Grzmi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Myślałem do tej pory, że przy wszystkich kontrowersjach politycznych, w czterech kwestiach mamy zgodę narodową między rządem a opozycją. W kwestii Odstraszania Putina, wspierania Ukrainy w kwestii sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i w kwestii potrzeby dozbrojenia wojska polskiego. To jest naprawdę skandaliczne. A to najgorsze z wet prezydenta, bo ono jest niebezpieczne, ocenił z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zatrzymania, zarzuty i tymczasowy areszt dla dwóch Ukraińców, a to po brutalnym rozboju w Soninie na Podkarpaciu. Doszło do niego w 2024 roku. Trzech mężczyzn włamało się do jednego z domów. Skrępowali mieszkającego tam mężczyznę oraz dwunastoletniego chłopca. Ukradli pieniądze oraz przedmioty warte blisko 200 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 25 lat więzienia. Kielce najgorszym miastem do życia w Polsce? Tak wynika z rankingu Business Insider, w którym miasto zajęło ostatnie 16 miejsce. Pod uwagę brano m.in. wynagrodzenia, ceny mieszkań, bezrobocie, dostęp do opieki medycznej czy jakość powietrza. Ja się nie zgadzam. Ja nie też nie zgadzam. Nie zgadzam. To są bardzo fajne do mieszkania. Pod względem rozwojowym to słabo. Mało możliwości więcej seniorów. Tak, miasto nam się starzeje. A nasza młodzież jest w Krakowie, w Warszawie. Oceniali mieszkańcy Kielca. Najlepiej w rankingu wypadły Poznań i Rzeszów. SK Warszawa. Na czasie. A w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki zaplanowano warszawskie targi mieszkaniowe. Na miejscu oferty oraz specjaliści, których będzie można się poradzić. Targi ruszają w sobotę o 10. Z kolei w Expo 21 ruszył Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy. Potrwa do jutra, a jutro w King Cross Praga pojawi się Game Zone. Będzie sporo wirtualnej rozrywki. Kilka stref PC, konsolowa czy retro gaming zone. A w Wilanowie Zumba wraca w niedzielne wieczory zajęcia w hali sportowej przy wiertniczej odbywają się o 20.00. Dwie po 11, coraz bliżej weekendu, to jakoś ładnie trzeba rozpocząć tę godzinę, jeżeli chodzi o hity na czasie, chociaż będzie i nowość, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. A mówiąc ładnie, no to w dosłownym tego słowa znaczeniu dziewczyna utalentowana, ale i z pięknym uśmiechem bledka. Komu miałabym powiedzieć to na początek? Rafał Adamczak, dzień dobry.